Pierwsza księga Samuela, 21 rozdział, przeczytamy od pierwszego do 38 wiersza. Wtem umarł Samuel. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici, odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w ramię. Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny. Miał bowiem trzy tysiące owiec i tysiąc kus. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna. Mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał dziesięciu sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem, i pokój ze wszystkim, co Twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u Ciebie owce. Otóż, gdy Twoi pasterzy byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic im nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj Twoich sług, a powiedzą Ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w Twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę Twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida. Któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb, i moje wino, i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy, i oddać mężom, o których nie wiem skąd są. Zawrócili tedy słudz Dawida i przyszedłszy donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników, przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz. A także i Dawid przypasał swój miecz. I poszło za Dawidem około czterystu mężów, a dwustu pozostało przy Jukach. Tymczasem jeden ze sług Donius Abigail żonie Nabala. Oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego Pana, lecz on ich zbeształ, a wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba Pana naszego i całego Jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z Nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie dwieście chlebów, dwie wina, pięć owiec już oprawionych, pięć korców prażonego ziarna, sto pęczków rodzynków i dwieście placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług, idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. A gdy zakryta przez górę, Siedząc na ośle w dół zjeżdżała, oto z znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał, całkiem daremnie ochroniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, także nic z jego własności nie zginęło, a on odpłacił mi złym za dobre. Tak niech Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokój. Następnie rzuciwszy mu się do, do nóg, rzekła: Moja to wina, mój panie, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów Twojej służebnicy. Niech mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, Twoja służebnica, nie wiedziałam, nie widziałam sług mojego Pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój Panie, jako żyje Pan, Jachwę, i jako żyje Twoja dusza, Którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką. Niechaj do Nabala podobni będą Twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu Panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła Twoja służebnica mojemu Panu, oddany będzie sługom, którzy. Towarzyszą mojemu Panu, przebacz winę twojej służebnicy, a Pan wzniesie mojemu Panu trwały dom. wojny Pana bowiem prowadzi mój Pan, a złanie będzie w Tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować, nastawać na Twoje życie, to niechaj życie mojego Pana będzie przechowane w wiązance żyjących u Pana. Boga Twego, życie zaś Twoich wrogów niechaj wyrzuci, jak z samego środka procy. A gdy Pan wykona na moim Panu wszystko to dobre, które wypowiedział o Tobie i ustanowi Cię księciem nad Izraelem, to nie będzie to dla Ciebie mojego Pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną, i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś Pan wyświadczy dobro mojemu Panu, wspomnij na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność. I błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie ocalałby u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła. Do niej samej zaś rzekł, idź w pokoju do swojego domu, patrz, Wysłuchałem Twojej prośby i odniosłem się do Ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Toteż nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka, aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, Opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień, a po mniej więcej dziesięciu dniach dotknął Pan Bala i ten umarł. Kolejny interesujący epizod w życiu Dawida, który jest w procesie przygotowywania na tron królewski. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na dwóch postaciach, które rozpoczynają i kończą tą historię. Następnym razem, jak Bóg pozwoli, za tydzień spojrzymy na Dawida w kontraście z Nabalem i tą niezwykłą postać Abigail, Na dwóch głupców i mądrą kobietę. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli na kontrast między Samuelem i jego śmiercią i Nabalem i jego śmiercią. Śmierć czeka każdego z nas. Chyba, że nasz Pan wróci przed naszą śmiercią, zabierze nas do siebie. Ale tego nie wiemy. Natomiast każdego dnia na świecie umierają tysiące, setki tysięcy ludzi. I nie wiemy, kiedy wybije godzina naszej śmierci. Jaka będzie nasza śmierć. W Księdze Przypowieści w X rozdziale i VII wierszu czytamy Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona Lecz imię bezbożnych zginie. Kiedy umiera Boży Człowiek, jego śmierć jest cenna w oczach, jach, w oczach Pana. I ludzie odczuwają stratę. Ludzie płaczą, przeżywają śmierć bliskiego, cennego im człowieka. Kiedy umiera bezbożne, czytamy, że w nieraz całe miasto się raduje. Ludzie klaszczą i ich imię ginie. Co zostanie po mnie i po Tobie, gdy odejdziemy z tego świata? Czy ktoś będzie za nami tęskni? Czy zostawimy po sobie jakieś puste miejsce? Czy też ludzie odetchną z ulgą? Czytamy, że gdy zmarł Samuel, zebrali się wszyscy Izraelici i płakali za nim. U nas jest tu przetłumaczone odbyli żałoba. To słowo, które tam jest użyte. To jest słowo, które oznacza rozpacz. Oznacza lament, krzyk, płacz. Kiedy umarł Samuel, serce wielu, wielu, wielu ludzi w Izraelu było głęboko poruszone. I myślę, że nie tylko tych, którzy byli Jego sprzymierzeńcami i którzy słuchali Jego rad, którzy starali się iść za głosem Pana, który samuel im przekazywał. Ale myślę też, że wielu z tych zbuntowanych, którzy za Jego życia nie okazali Mu należnego szacunku, którzy za Jego życia nie liczyli się z Jego słowami, ale którego życie było dla nich ciągłym, karceniem, ciągłym wskazaniem, że jest inna droga, którą można żyć. Myślę, że i ich serca były poruszone po stracie tego dobrego człowieka, pobożnego człowieka, męża Bożego. Jak wiecie, Samuel za swego życia nie cieszył się wielką sławą. Kiedy Bóg powołał go na proroka jako małego chłopca, gdy doszło go Słowo Pana, czytamy, że on rozprzestrzenił to Słowo Pana po całej ziemi. I przez lata wiernie służył. I napominał. I sądził Izraela. Ale gdy się zestarzał, pamiętacie jak ludzie go potraktowali. Dlatego, że jego synowie niestety nie wstępowali w jego ślady. Samuel został odrzucony przez Izraela. Także sam Bóg musiał go pocieszać i powiedzieć mu, to nie ciebie odrzucili, ale mnie. Jednak jego życie, jego służba, jego praca odcisnęła się wielkim piętnem na historii Izraela. I wielokrotnie prorocy nawet wracają do Samuela. Nie został zapomniany, jego imię nie zginiło, ale pozostawił po sobie coś cennego, co przetrwało na wieki. Jego życie było początkiem, moglibyśmy powiedzieć, pewnej nowej ery w historii Izraela. Mojżesz dał Izraelowi Boże prawo, ale jak Księga Sędziów nam pokazuje, Boży ludzie ciągle zapominali o Bożym Prawie. Nie byli Jemu posłuszni. Ciągle odwracali się od Boga Izraela i zwracali się ku innym Bogom. Ciągle zawodzili. Aż do czasów Samuela, ostatniego sędziego, który nie tylko był sędzią, ale był też swego rodzaju kapłanem i prorokiem. Widzimy, że Samuel rozpoczyna coś nowego. Zakłada szkoły proroków. Wiecie, śmiech mnie ogarnia, jak dzisiaj słyszę o tym, co się wyrabia w tak zwanych szkołach proroków. Jak ludzie uczą się dzisiaj prorokować. Ale to nie o tym jest mowa tutaj. Że Samuel uczył ludzi, jak prorokować. To Duch Boży wstępuje na człowieka i udziela mu tego daru. Nie można się tego nauczyć. Natomiast szkoły proroków, to były szkoły, w których Samuel przygotowywał pomazanych przez Boga, oddanych Bogu, gorliwych dla Boga wykładowców Bożego Słowa. Oczywiście niektórzy z nich mogli otrzymać dar proroctwa i mogli prorokować. Ale ich służba, tak jak służba późniejszych proroków, była głównie służbą nauczania Bożego Ludu, napominania ich, wyjaśniania Bożego Słowa, wyjaśniania Bożego Prawa, wskazywania, w jaki sposób to Boże Słowo wprowadzić w życie. I wierzę, że i dzisiaj ta posługa jest kontynuowana w Kościele, że Bóg takich ludzi powołuje, którzy... Przekazują Słowo Pana, niekoniecznie w prorockim natchnieniu, tak mówi Pan i mówią coś wyjątkowego, zakrytego. Oczywiście jest i taka funkcja prorocza, ale kiedy nauczamy w prawdzie Bożego Słowa, to prorokujemy w świetle tego, co Biblia nazywa proroctwem, kiedy jest wykład Słowa. To jest Słowo Boga do nas. To jest traktujemy to jako proroctwo i to mamy rozsądzać, mamy nad tym przemyśliwać, mamy to rozważać, mamy to sprawdzać, czy tak się sprawy mają, zgodnie z tym, co jest napisane. I Samuel był człowiekiem, który miał udział w zapoczątkowaniu takiej służby w Izraelu. Był też człowiekiem, którego życie cechowała modlitwa. I widzimy, że gdy Izrael go odrzuca, Samuel obiecuje im, że mimo tego, co robią, jak go traktują, nie zaprzestanie modlić się za nimi, ale że będzie nadal wołał do Boga. I widzimy, że Samuel nie tylko woła za nimi, ale też woła za królem, którego z Bożego polecenia im ustanowił. Widzimy, że Samuel płacze i wiada nad, nad Saulem, kiedy widzi, że ten, którego Bóg wybrał na króla, na księcia swojego ludu, jest niewierny Bogu pogrąża się w jakiejś duchowej depresji, pogrąża się w jakiejś duchowej ciemności, staje się tyranem, staje się oprawcą Bożego Ludu. Zamiast go chronić, zamiast go strzec, zamiast go dbać o Niego. Widzimy scenę, gdzie Samuel płacze przed Panem całą noc i woła za Saulem, kiedy ogląda jego nieposłuszeństwo, kiedy widzi jego krnąbność, kiedy widzi jego zatwardziałe serce, które nie jest gotowe, by przyznać się do swojego grzechu, by się odwrócić od tego grzechu. Widzimy, że Samuel jest Bożym instrumentem, jest człowiekiem, który chodzi z Bogiem i którego życie odciska się piętnem na życiu innych. Jeśli zajrzymy do późniejszych miejsc Słowa Bożego, możemy przeczytać o Samuelu jako o człowieku, który jest postawiony obok innych pobożnych mężów, jako człowiek modlitwy, jako człowiek sprawujący szczególną służbę bożą. W księgach Kronik czytamy o tym, że Samuel był jednym, który wraz z Dawidem zapoczątkował organizację lewitów nawet. Może przeczytajmy ten fragment z pierwszej księgi Kronik, dziewiąty rozdział. To są fakty, o których nie mówi pierwsza księga Samuela, ale do których odnosili się późniejsi historycy. Pierwsza księga Kronik 9. rozdział i 22 drugi wiersz mówi nam, Wszystkich przeznaczonych na odźwiernych w bramach było dwustu dwunastu. Do rodowodów byli wprawdzie wciągnięci w swoich zagrodach, lecz ustanowił ich na tym stanowisku Dawid i Jasnowic Samuel. A więc zanim jeszcze powstała świątynia, zanim jeszcze powstał ten porządek świątynny i te różne osoby, które miały brać udział w służbie świątynnej, Samuel już z Dawidem te rzeczy omawiał, i już te rzeczy ustalał. Podobnie w 26 rozdziale, otwórzmy, przełóżmy parę kartek, pierwszej księgi kronik, 26 rozdział, od 27 wiersza, czytamy, ze zdobyczy wojennych i złupów, ofiarowali na utrzymanie świątyni Pana. Również wszystko, co ofiarowali Samuel Jasnowic i Saul, syn Kisza i Abner, syn Nera i inne osoby, które są wymienione. A więc Samuel już ofiarował ze swoich darów jakieś rzeczy na świątynię. On już wiedział przez Ducha Bożego o tym, że powstanie świątynia. Już Miał pewne objawienie jej porządku i już ze swoich majątności chciał mieć udział w jej budowaniu. W drugiej Księdze Kronik w 35 rozdziale i 18 wierszu czytamy o, o tym, że obchodzili święto Paschy i czytamy, że takie jak ta Pascha nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela. Czyli również za czasów proroka Samuela, najprawdopodobniej pod jego przywództwem, obchodzono święto maschy. W psalmie 99 i w szóstym wierszu mamy również odniesienie do Samuela. Psalm 99, wiersz szósty. Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia jego. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. Podobnie w księdze Jeremiasza w piętnastym rozdziale i pierwszym wierszu czytamy o wstawiennictwie Samuela. I rzekł Pan do mnie, choćby stanęli przede mną Mojżesz i Samuel, nie miałbym serca dla tego ludu. Mojżesz i Samuel są postawieni jako mężowie modlitwy mężowie, którzy wstawiali się za Bożym ludem. Widzieliśmy za czasów Mojżesza, jak wielkie było wstawiennictwo Mojżesza i jak Bóg przez jego wstawiennictwo osłaniał swój lud. Podobnie było z Samuelem, ale nie w tym przypadku tutaj Jeremiasza. Tutaj już nie było dla nich pokuty. Oczywiście list do Hebrajczyków w jedenastym rozdziale, w tym gdzie wymienia tych bohaterów wiary, mówi również po imieniu o Samuelu. Jego imię nie zgniło. Jego imię pozostało w sercach Bożego ludu. Boży Prorocy i Apostołowie nadal patrzyli wstecz na wiarę Samuela. A więc tutaj mamy obraz pobożnego człowieka, bogobójnego człowieka, świętego człowieka, chodzącego z Bogiem człowieka, służącego Bogu człowieka, którego imię, którego życie, którego służba odciska się piętnem na życiu im. Czy myślisz, że Twoje i moje życie może odcisnąć się piętnem, takim pozytywnym piętnem? na historii Kościoła, na historii Bożego Ludu? Może powiesz, Samuel, to jest inna klasa, to jest inna półka, jak to dzisiaj mówimy. Ale ja? Cóż ja znaczę? Cóż ja mogę? Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście możemy porównywać siebie z Samuelem, czy z innym, z Mojżeszem, czy z innymi wielkimi mężami Bożymi i powiedzieć, oni to mogli coś zdziałać, oni mogli to coś uczynić, ale my takie małe robaczki, taki pył, taki puch. Cóż my możemy? Słowo Boże mówi nam, abyśmy w ten sposób siebie nie oceniali. Abyśmy nie byli głupcami, którzy porównują się jedni z drugimi. Ale abyśmy patrzyli na naszego Pana Jezusa Chrystusa i wiedzieli, że w Nim i przez Niego wiele możemy uczynić. Czytamy, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może zdziałać. Jeśli tylko wzorujemy się na wierze tych, którzy nas poprzedzali. Jeśli naśladujemy ich wiarę, nawet nie wiemy, jak daleko może wpływ naszego życia i jak przez wiele lat może oddziaływać na ludzi, na Kościół. Czasami słyszymy o jakichś tam historiach przebudzeń i o tym, jak Bóg wzbudził tego, czy tamtego i nazwiska znamy, ale jakże często, gdzieś tam, jeśli pogrzebiemy, poszukamy, okazuje się, że te przebudzenia... Nie rozpoczęły się od tych ludzi, których nazwiska znamy, którzy stali na czele tych wielkich ruchów przebudzeniowych, ale bardzo często od jakichś skromnych osób, które gdzieś klęczały przed Bogiem i płakały, od wdów, od osób, które nie były zdolne zbyt wiele uczynić. Były słabe, były biedne, były chore, ale miały serce pełne wiary. Miały serce, które rozpaczało nad tym stanem, w jakim znajdował się Kościół i wołały do Boga. I kto wie, czy nie okaże się w niebie, że one będą pierwsze przed tymi, których my uważamy za pierwsze? Kto wie, czy te osoby nie zostaną posadzone wyżej od tych, których my byśmy posadzili na najwyższych miejscach i którym wybudowalibyśmy i może nawet wybudowaliśmy w pomniki i o których tak wiele mówimy. Ich imię nie zgnije, nie, nie obawiajmy się tego. Przyjdzie dzień, kiedy sam Pan Jezus Chrystus wypowie ich imiona przed zgromadzeniem świętych aniołów i wszystkich swoich świętych. Jeśli On nie zapomni naszego imienia, jeśli On wypowie nasze imię przed swoim Ojcem, to jest to daleko cenniejsze od tego, niż by nasze imię miało być na ustach wszystkich ludzi. Oby to było naszym udziałem, kiedy staniemy przed Nim. Oby nie powiedział do nas idź precz ode mnie, nigdy Cię nie znałem, nie wiem jak się nazywasz, nie znam Cię. Ale oby wypowiedział nasze imię przed Ojcem. Obyśmy wtedy usłyszeli z Jego ust nasze imię. Jakiś kontrast Między życiem Samuela, a tym, który opisany jest w kolejnym wierszu. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo wielki. Dosłownie w oryginale jest to użyte słowo wielki, potężny. Ale w czym leżała jego wielkość i jego potęga? Dalsza część tego wiersza nam wyjaśnia miał bowiem trzy tysiące owiec i tysiąc kus. To była jego wielkość. Jego owce i jego kozy. To była cała jego wielkość. Wiecie, że są różne rodzaje bogactwa. Są różne rodzaje wielkości. Są wielcy ludzie, dlatego, że wiele nagromadzili na tej ziemi. Jest taka wielkość. Są tacy, na których wielu patrzy z zazdrością, bo mają wielkie konta w banku. I są obwieszeni złotem. I stać ich na wszystko, co ten świat ma do zaoferowania. I to jest ich wielkość. Mogą sobie kupić, co tylko sobie zażyczą. Z małymi wyjątkami. Ale jest wiele rzeczy, które mogą sobie kupić. I są, i są wielcy. I są potężni. I mają władzę. I słyszymy takie powiedzenia, że to pieniądze tak, kręcą światem. Że ci, którzy mają pieniądze, mają władzę. Że pieniądze dają szczęście, Gdyż inni mówią, że pieniądze nie dają szczęścia. Ale to ponoć mówią ci, którzy nie mają pieniędzy. Ci, którzy mają, mówią, że dają. Możesz być taki wielki. Możesz całe swoje życie spędzić na tym, żeby mieć jak najwięcej na tej ziemi. I możesz, może ci się uda. Może ci się uda. Możesz sobie nagromadzić, i kupisz sobie, co tylko chcesz. I to jest cała twoja wielkość. Są wielcy ludzie, inni wielcy, którzy swoją wielkość osiągnęli przez to, co zrobili. Wygrali wielkie bitwy, jak Napoleon. Zbudowali Wielkie miasta, jak na Wielcy ludzie historii, którzy dokonali przewrotów politycznych, jak wielki Lenin. Jest wielu wielkich takich ludzi, których wielkość leży w tym, co zdziałali, co osiągnęli. I to jest pasja wielu ludzi, aby wiele zdziałać, aby wiele dokonać, aby Pozostawić po sobie taki ślad w historii. Są inni wielcy. Wielcy dlatego, że wiele wiedzą, mają wielką głowę. Nie fizycznie, że jakąś ogromną, gigantyczną głowę noszą na karku, ale mają niezwykły umysł, jak Einstein. Potrafią w pamięci liczyć takie rzeczy, których my na tablicy nie policzymy. Ludzie, którzy znają historię, ludzi, którzy są elokwentni, ludzi, którzy potrafią, jak rozmawiają o jakimś temacie, to widać, że oni wiedzą, o czym mówią. I w tym sensie jest ich wielkość, że są to ludzie, którzy wiele wiedzą i mają wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ale wszystkie te wielkości nikną, kiedy spojrzymy na tych, którzy są wielcy nie z powodu tego, co mają, nie z powodu tego, koniecznie co dokonali, czy z powodu tego, co wiedzą, ale wielcy z powodu tego, kim są. Jest jeszcze taka wielkość. Wielkość charakteru człowieka. Wielkość tego, kim człowiek jest. Jeśli obejrzycie film o Einsteine, czy przeczytacie jakąś biograficzną książkę, zobaczycie, że chociaż Einstein miał tak wielki umysł, popełnił masę osobistych błędów i był nieszczęśliwym człowiekiem pod wieloma względami. Nie muszę wam mówić, że wielu bogatych ludzi jest najbardziej godnych pożałowania ludźmi. I wielu z nich odebrało sobie życie, bo nie widziało dalszego sensu życia na tej ziemi. Już nie wiedzieli, co można więcej osiągnąć. Osiągnęli wszystko i to, co osiągnęli, było bez sensu. I skończyli ze swoim życiem na tej ziemi. I wielu tych, których swego czasu czczono i wielbiono za ich dokonania, następne pokolenia przeklinały kiedy odkrywali te wszystkie rzeczy, które działy się za kulisami wielkich dokonach. kiedy okazywało się, jakimi ofiarami były opłacone te ich wielkie osiągnięcia. Dzisiaj patrzymy i podziwiamy piramidy. Ludzie jadą z całego świata patrzeć na te składanki z bloków skalnych i zastanawiają się, jak to możliwe, jak, jaka to technika, jak oni dali radę. <śmiech> Ale ilu pamięta o krwi niewolników, setek ludzi zamęczonych na śmierć, którzy łupali te kamienie, którzy dźwigali te kamienie. Ich rodzin cierpiących z głodu. Ile to wielkich dokonań człowieka zostało okupionych ogromnym cierpieniem mas. Dzisiaj podziwia się to, czy tam jakieś budowle, jakieś rzeczy, jakieś pozostałości po tej wielkości. Ale jak człowiek się bliżej temu wszystkiemu przyjrzy, to widzi, jaka za tym wszystkim stoi młoda. Jaka jest nasza wielkość? Jaka jest nasza ambicja na wielkość? Jaka jest wielkość tego zboru? Czym ją zmierzymy? Czy zmierzymy ją liczbą osób, które są na nabożeństwie? Liczbą osób, które są na modlitwie? Czy zmierzymy ją naszymi osiągnięciami, naszymi działaniami? Jak zmierzyć naszą wielkość? Naszą osobistą wielkość? Wielkość tego zboru? Jeśli byśmy zajrzeli do jakichś ludzkich ksiąg, prawdopodobnie jego wielkość byłaby tylko określona liczbą. Wszystko co nas napisa, napiszą w kościelnych księgach tylu i tylu członków zboru. Może tylu i tylu sympatyków. To wszystko. Ale to mnie interesuje tak bardzo, jak to, co Bóg o nas myśli. Wiecie, że był pewien wielki zbór, bogaty i aktywny, do którego Pan Jezus powiedział, mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, i biedak ślepy i goły. I modlę się o to, żebyśmy nie byli w takim stanie. Modlę się, żeby te słowa Pana Jezusa do Jego Kościoła były dla nas źródłem otrzeźwienia i źródłem ciągłego zabiegania o to, abyśmy w Jego oczach, czy będzie nas wielu, czy będzie nas niewielu, czy ten świat o nas coś napisze, czy nawet nas słowem nie wspomni, abyśmy kiedy staniemy przed Nim, nie okazało się, żeśmy nędzarze i biedacy ślepi i goli, ale żebyśmy mieli prawdziwą wartość i prawdziwą wielkość, która ma upodobanie w Bożych oczach taką chciemy, bracia, siostry, zabiegać. O tą, ukrytą, o tą ukrytą wielkość. Tak jak Piotr pisze, ten cichy i pokorny duch, który ma jedynie wartość u Boga. To jest klejnot prawdziwy To jest prawdziwa wielkość, której Bóg chce, której Bóg szuka, której Bóg pragnie w swoim ludzie. Klejnot takiego ducha, cichego, pokornego ducha. Niezniszczalnego, łagodnego. To jedynie ma wartość przed Bogiem. To jedynie jest wielkość, która na Bogu robi wrażenie. Żadna inna. Nowy Testament mówi nam też o bogactwie, jakie jest udziałem dzieci Bożych. O bogactwie Chrystusowym, które nam z Jego łaski zostało darowane. Apostoł Paweł w liście do Efezjan modli się, aby ci chrześcijanie tam żyjący w Jego czasach poznali, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Jak niezgłębione jest bogactwo Chrystusowe. W liście do Kolosan pragnie, aby doszli do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. W liście do Rzymian mówi o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. To winno być, bracia i siostry, nasze bogactwo. Czy mamy dużo na tym świecie, czy mamy mało, czy coś zdziałamy, czy czegoś nie zdziałamy. I wierzę, że jeśli mamy to bogactwo, coś zdziałamy. To nie jest tak, że mamy to bogactwo jesteśmy bezczynni nic nie robimy. Nie. Jeśli jesteśmy bogaci w Bogu, wtedy też nasze życie obfituje w dobre uczynki. Ale tego bogactwa szukajmy. O to bogactwo zabiegajmy. Badajmy nasze serca, w jakim są stanie. Za czym tęsknić, Gdzie jest nasz skarb? Czy jest tu na ziemi, czy jest tam? W Nabal był bardzo bogatym człowiekiem, ale tylko w tym, co miał tutaj na ziemi teraz. To najniższy rodzaj bogactwa. Jego imię brzmi Głupiec. Co za imię? Rzeczywiście Nabal żył w świetle swego imienia. Najprawdopodobniej jego matka go tak nie nazwała, ale otrzymał to imię ze względu na to, jak żył, jakim był człowiekiem. To raczej ludzie go tak nazywali. Tak też nazwał go natchniony autor tej księgi. Ludzie zapomnieli, jak miał na imię. A to ten głupiec z Karmelu. Nie ten bogacz, nie ten wielki, ten głupiec z Karmelu. On był bogaty, był wielki, ale był głupcem. I to go charakteryzowało. I oczywiście, kiedy Słowo Boże mówi głupiec, to nie mówi o ludziach, którym brak piątej klepki, nie mówi o ludziach o niskim poziomie inteligencji, nie mówi o ludziach, którym, którzy nie umieją dodawać, odejmować, czy tego typu rzeczy zrobić. Nie, nie mówi o, o takich ludziach. Kiedy Biblia mówi o głupcach, to wiecie, że mówi o ludziach niskiego charakteru. Tak jak o Nabalu jest tutaj napisane, że w wierszu 17. Czytamy, złośliwy człowiek, dosłownie syn Beliala. Wiesz, 25. Nabal się nazywa i jest głupcem, albo głupota za nim podąża. Psalmista mówi, głupiec rzekł w swoim sercu, Bóg? Nie. To jest jego całe myślenie. Bóg? Nie. Cokolwiek Bóg powie, to głupiec mówi nie, nie, nie. U nas jest przetłumaczone, nie ma Boga. Ale to nie jest doskonałe tłumaczenie. Dosłownie tam jest sprzeciw, przeciwko Bogu. Tam jest odrzucenie Boga. Tam jest taka idea, właśnie cokolwiek Bóg, to głupiec. Nie, to on zawsze inaczej niż Bóg. To jest głupiec. Człowiek, który kiedy słyszy, kiedy widzi, kiedy doświadcza działania Bożego i się buntuje przeciwko temu i odrzuca to i mówi nie, nie, nie. To jest głupiec. Takim był Nabal. Nabal był człowiekiem, który miał wiele korzyści, moglibyśmy powiedzieć. Pochodził z dobrej rodziny. Czytamy, że był z rodu Kaleba. Jak wiecie, Kaleb był jednym z ludzi, którzy byli odmiennego ducha od reszty niewierzących Izraelitów. I Nabal miał takiego przodka. Chociaż niektórzy tutaj dopatrują się innego wyjaśnienia, o, tym, o którym powiem później. Ale możliwe jest, że pochodził z rodu Kaleba. Ale niestety to, że w rodzinie gdzieś tam ktoś miał jakiegoś dobrego przodka, nie zawsze skutkuje odzwierciedleniem jego cech i jego charakteru i jego życia, jak wiecie. Wielu bogobojnych ludzi spłodziło bezbożnych synów. I Nabal z pewnością nie wstępuje w ślady wiary swojego dziada Kaleba, ale jest głupcem. Co więcej... Jeżeli pochodzimy z takiej wierzącej rodziny, jeżeli pochodzimy, jeżeli mamy za sobą jakieś duchowe dziedzictwo, to jedynie w jakiś sposób to determinuje naszą pozycję przed Bogiem, to to, że mamy daleko większą odpowiedzialność. Czytamy, że temu, któremu wiele dano, od niego się będzie wiele wymagać. Czytamy też, że miał jedną z najlepszych żon, jakie można znaleźć na tej ziemi. To, co tutaj o niej czytamy, jest odzwierciedleniem tego ideału kobiety, który znajdujemy w 31 rozdziale Księgi Przypowieści. Tam jest ten ideał, który każda wierząca kobieta chce osiągnąć, ale jak czyta go, to <śmówi> mówi, to chyba jakaś, jakaś przesada. To, to, to dałby radę czemuś takiemu, kto w ogóle... Abigail, Abigail wydaje się być odzwierciedleniem tego ideału. I być może cała to, całe to powodzenie na bala było wynikiem też jej udziału w tym całym przedsiębiorstwie, że ona gdzieś tam, może stojąc za kulisami, może tak jak tutaj, nie, nie wszystko. Yy, tak mówiąc jemu, gdzieś tam rozmawiając z tymi sługami, gdzieś tam organizując i, i pilnując, yy, yy, w ogóle była jakby kluczem tego całego sukcesu. Na Balowi mogą się wydawać, że to on taki mądry, on taki inteligentny, wow, jak tutaj to wszystko prosperuje, ale gdyby nie ta jego żona, może już dawno by się wyłożył i niczego by nie osiągnął. Kto wie, wielu mężczyzn zawdzięcza swój, za, za, za swój sukces swoim bogobojnym żonom, mądrym żonom które stoją za nimi, wspierają ich, modlą się za nimi, pomagają ich, napominają im, ich i są tym, to, tym wsparciem, jakim Bóg dał je dla swoich mężów. Tylko, że niestety niewielu mężów umie to docenić. Niewielu mężów umie dostrzec to, ten skarb, który mają w swoich żonach. Łatwiej jest zobaczyć ich wady, łatwiej jest zobaczyć ich błędy, łatwiej jest im wytknąć i te wszystkie rzeczy. Tak? I gdzieś tam się rozglądać dalej, a ja, może tamta była lepsza, może tamta, może to życie w jakiejś bajce, tych romansów i głupot, które pokazują w telewizji. Zamiast nas docenić skarb, który mają. Jak napisane jest, to znalazł żonę, znalazł coś dobrego od Pana, tak Dardo znam Pana. Także ważne, żebyśmy bracia cenili te żony, które mamy, dbali Byli wdzięczni za, nią, za to wszystko, co Bóg czyni w naszym życiu przez nie. Tak jak tutaj Bóg uratował życie temu człowiekowi przez tą kobietę, I nie tylko Jemu, ale całemu domostwu, chociaż później mu je zabrał, ale to już Bóg tak zrobił. Ten człowiek był bardzo bogaty, jak widzieliśmy. Ale jego bogactwo, zamiast stać się jego błogosławieństwem, tak jak dla wielu, stało się jego przekleństwem i źródłem jego klęski życiowej. Czyż nie jest to dziwne, czyż nie jest to paradoks, że gdy Bóg udziela człowiekowi hojnie swego błogosławieństwa, człowiek bardzo często zamiast z tego korzystać w dobry sposób i odnieść korzyść, odbiera to, co Bóg mu daje ku własnej zgubie, ku własnej zagładzie. Pamiętacie, że gdy Bóg prowadził swój lud do ziemi obiecanej, zapowiedział im, aby gdy już do niej wejdą, gdy się najedzą do syta, żeby nie zapomnieli Jachwę, swojego Boga. Bacz, byś nie zapomniał Pana twojego Boga, zaniedbując Jego przykazania i prawa i ustawy, które ci dziś nadaje. Gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy gdzie będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, oby Twoje serce nie stało się wyniosłe oraz obyś nie zapomniał jachwę, Boga Twego, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. My mówimy, że tak łatwo służyć Bogu, kiedy Bóg błogosławi człowieka. Tak jak szatan oskarżał Hioba, pamiętacie? O, On tak ci służy, bo mu tak błogosławisz, bo tak go strzeżesz, bo płot wokół niego założyłeś i nic nie może mu się stać. To dlatego on taki jest wierny. Wcale nie. Wcale nie. To jest wielka próba. Pan Jezus nawet powiedział, że jakże trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno jest. To, to Boże błogosławieństwo okazuje się, że czasami jest przeszkodą dla człowieka. Jest, jest zagrożeniem dla człowieka ale nikt z nas nie modli się o pozbawienie tego błogosławieństwa, prawda? Modlimy się, Panie, daj jeszcze trochę, jeszcze trochę pieniędzy, jeszcze trochę zdrowia, jeszcze trochę sił, tak? Chcemy więcej, więcej tych wszystkich rzeczy, bo sądzimy, że jak będziemy ich mieli więcej, to będziemy lepiej służyć Bogu. A Bóg mówi, uważaj, uważaj, jak już to wszystko Ci dam, żebyś się ode mnie nie odwrócił. Co, co to jest? To jest nasze ludzkie podłe serce. To jest nasza wstrętna ludzka przewrotność. Ileż to takich ludzi było, którzy, gdy stracili wszystko, gdy, gdy się wszystko im zawaliło, szukali Boga całym sercem i prawdziwie nawrócili się do Boga. Ale gdy Bóg ich odbudował, ale gdy Bóg dał im rodziny, gdy Bóg dał im pracę, już nie mieli czasu dla Boga. Już się tak zajęli tą swoim szczęściem doczesnym, tak zajęli się tą pracą i tak zajęli tą rodziną, że Bóg poszedł na odstawkę. Ile słyszę takich historii? Ludzi, którzy wyszli z narkotyków, wyszli z błota tego świata, ale kiedy zaczęło się dobrze powodzić, nagle Bóg przestał być im potrzebny. Dlatego Pan Jezus mówi, nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Cokolwiek ten świat nam mówi, cokolwiek sobie myślimy, pamiętajmy na to, co Pan Jezus powiedział. To nie od obfitości dóbr zależy jakość tego życia. Może w oczach świata tak. Jeśli myślisz tak jak świat, to dla Ciebie też to ma znaczenie. Ale jeśli jesteś myśli Chrystusowej, to możesz powiedzieć za apostołem Pawłem, umiem żyć w dostatku, umiem też się ograniczyć. To, to, to, nie jest, to, to nie jest istotą mojego życia. Mam coś więcej. Życie moje i wielkość mojego życia nie jest uzależniona od tych rzeczy. Czy możesz tak powiedzieć, bracie, siostry? Nie chodzi o to, żebyś teraz tak powiedział, bo to nic nie znaczy. Możemy tak powiedzieć, jasno, że potraficie powiedzieć te słowa. Ja też je potrafię powiedzieć. Ale niech nam Bóg pomoże zobaczyć nasze serce. Jak tam jest. Co tam mówią nasze serce. Wiem, że tu przeciągam i próbuję to skrócić. Ostatnia rzecz. Nabal w tym swoim dostatku i w tej całej swojej wielkości nie nauczył się tej prostej zasady, o której Słowo Boże mówi, która może nas ustrzec przed pułapką zakochania się w Bożym błogosławieństwie. Kiedy mówię zakochania się w Bożym błogosławieństwie, to mam na myśli to, że Bóg nam dał różne rzeczy, obdarował nas zdrowiem, inteligencją, wspaniałą żoną, dziećmi, różnymi rzeczami, pieniędzmi itd., i my możemy z tych rzeczy uczynić naszego Boga. Możemy te rzeczy tak pokochać i tak mocno trzymać, że jak ktoś nam zabierze jedną z tych rzeczy, jak Bóg na przykład zabierze nam, uznasz to koniec już na, na tą sprawę i zabiera to, co nam dał, to wtedy nasze życie po prostu kruszy się i sypie się. I nic więcej nie mamy niż tylko to, co trzymamy w swoich rękach. Wiecie, jakie jest proste, Boże, rozwiązanie tego naszego problemu? W jaki sposób mieć, a jednocześnie nie być tym zniewolonym. Jest takie Boże rozwiązanie i ono przewija się przez całe słowo Boże. W różnych obrazach, w różnych historiach, a czasami w prostej nauce. Pieniądze są najbardziej takim dla nas klarownym obrazem. Jeśli masz dużo pieniędzy, jeśli Bóg cię obdarzył majątkiem, to co cię może ustrzec od umiłowania tego majątku? Hojność, dzielenie się. To, że wiesz, że to Bóg dał Ci, nie to, żebyś ty się na tym opierał, żebyś ty to dla siebie tylko. Z Trawił, żebyś Ty się dogodził z każdej strony, jak to możliwe, ale żebyś miał serce hojne. Tak jak, jak Paweł pisze do Tymoteusza, napominaj bogaczy, aby nie miłowali tych rzeczy, ale dzielili się z nimi. Po prostu to, co masz, jeżeli postrzegasz to jako, że jesteś szafarzem tych rzeczy, nie jesteś ich właścicielem, dlatego że Bóg jest ich właścicielem. On nam je dał jako szafarzom do rozporządzania. I my jesteśmy hojni w tym, co mamy. W naszym czasie, który nam dał, jeśli mamy ten czas, Niektórzy z nas mają więcej czasu, ale spędzają go tylko dla siebie i ciągle nie mają czasu. Ciągle nie mają czasu, bo ciągle są zajęci sobą. Ale jeśli masz czas, nie jesteś obarczony chorą matką, nie jesteś obarczony dziećmi, nie jesteś obarczony różnymi sprawami, pewnie jesteś obarczony innymi. Ale jeśli masz czas, to Bóg chce, żebyś ten czas poświęcił też innym i zainwestował Go w innych. I każdą inną sferę, jeśli patrzymy naszego życia, Bóg chce, abyśmy w taki czy w inny sposób byli gotowi się tymi rzeczami dzielić, nawet naszą żoną, oczywiście nie w takim sensie jak mąż dzielić z żoną, ale nawet swojej żonie pozwolić, żeby tu czy tam pojechała, pozwolić swojemu mężowi, żeby tu czy tam usłużyli, żeby to czy tam to zrobili. Tak, Można być takimi zaborczymi, że można, te, można ciągle mieć wyrzuty do nich, tak? Jak coś chcą zrobić, gdzie chcą pójść, to wtedy, a ja to co? To samo z dziećmi. Można być tak zaborczy, można być tak nadopiekuńczy i można po prostu wszystko wokół nich się kręci, że na nic już innego nie ma. Dwa wielu ludzi, jak, jak się dzieci pojawiły, to koniec. Po prostu nie ma ich. W kółko dzieci. Ktoś może to samo zastąpić, nie wiem, zwierzakiem jakimś. Po prostu zwierzak, zwierzak, zwierzak po prostu. Nic innego, tylko ten zwierzak. Ktoś chce, komputer, komputer, komputer, internet, po prostu tyle rzeczy. I tak się można dać głupić, zatracić w tym wszystkim, zamiast przyjąć to i korzystać z tego, jak należy. I chwalić tym Boga wszystko może stać się naszym Bożkiem. I tak nie wyczerpię tego wszystkiego, więc zatrzymam się tutaj. Przepraszam, że przeciągnąłem. Niechaj dobry Bóg pomoże nam zobaczyć tych dwóch ludzi w kontraście. Niechaj ten obraz Samuela zachęci nas do takiego życia. Niechaj ten obraz Nabala będzie dla nas ostrzeżeniem przed takim życiem. Abyśmy nie byli głupcami, którzy są wielcy, ale głupi. Niech, nas, niech ten świat nazywa nas głupcami ale abyśmy byli wielcy w Waszych oczach. Abyśmy mieli skarb i bogactwo, które obceń. Powstanie, proszę, do modlitwy. Kochany Panie, dziękujemy za Twe Słowo, pełne obrazów, pełne słów, które są więcej niż tylko słowami, które niosą więcej niż tylko jakieś informacje, ale Ty przemawiasz do nas przez to Słowo i dotykasz naszych serc i w tym Słowie możemy obejrzeć siebie jak w zwierciadle. Oglądamy w nim ideały Twojego życia, Twojego charakteru, które też objawiły się w życiu tych, którzy za Tobą poszli, którzy Ciebie umiłowali, którzy z wiarą ruszyli i w wierze wytrwali, tak jak Samuel. Widzimy też życie tych, którzy odrzucili Ciebie, którzy uznali bogactwo tego świata za coś cenniejszego niż bogactwo Boże. Którzy na tej ziemi bawili się i ucztowali, tak jak Nabal, jak król, jedli, pili, ubierali się i wszystko, co mieli, w sobie cenili. A jednak, kiedy przyszedł na nich ten dzień, kiedy musieli stanąć przed Tobą, okazali się głupcami. Kochany Panie, zachowaj nas, zachowaj nas przed podążaniem za modłą tego świata, za tą głupotą i cenieniem tego, co nie winniśmy cenić, a niedocenianiem tego, co jest najcenniejsze co winno być pierwsze. Daj nam, Panie, mądrość z góry, mądrość, przez którą będziemy widzieć bogactwo chrystusowe, bogactwo dziedzictwo świętych. To, Panie, wszystko, czym nas hojnie ubłogosławiłeś w Panu Jezusie Chrystusie i do czego nas przysposobiłeś, abyśmy w tym żyli, abyśmy w tym obfitowali, aby nasze życie nie okazało się takim życiem, które nic nie znaczy. Kiedy stąd, nikt nas nie będzie wspominał i żałował, i tęsknił. Zachowaj nas, kochany Panie. Daj, by te lekcje, które dzisiaj do nas kierujesz, pomogły każdemu z nas, ile jeszcze nam zostało tego życia na tej ziemi, wykorzystać je jak najlepiej. Z Twoją pomocą, wierząc w Ciebie, lgnąc do Ciebie, czerpiąc, Panie, z Twojego niewyczerpanego bogactwa. Prosimy, dopomóż nam. Działaj w nas i zapieczętuj to Słowo w nas i daj nam być jego wykonawcami. Prosimy. Amen.